Program Trzeci Polskiego Radia jest środa, 15 kwietnia, minęła 11. Monika Mazurszan zapraszam na serwis Trójki. Rośnie inflacja, to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. GUS podał dane za marzec. Będą kolejne wnioski o awanse dla funkcjonariuszy ABW. Chcą uporządkowania zasad wynajmu mieszkań turystom, a takie regulacje apelują władze Świnoujścia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu były wyższe o 3% w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku, a w porównaniu do lutego o 1,1%. To wynik zgodny z szybkim szacunkiem inflacji opublikowanym pod koniec marca i zdaniem analityków efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen paliw.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 Mówił główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. W marcu oprócz paliwa najbardziej drożały też odzież i obuwie oraz alkohol i papierosy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nominację na pierwszy stopień oficerski dla 96 funkcjonariuszy ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapowiedział, że w przygotowaniu są kolejne wnioski o takie nominacje. Funkcjonariusze wszystkich służb i mundurowych i specjalnych podwyższają swoje umiejętności, swoją wiedzę. Przechodzą odpowiednie przeszkolenia, odpowiednie kursy oficerskie. Wielu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już przeszło takie szkolenia i teraz wyślemy panu prezydentowi oczywiście skąd asygnatą pana premiera kolejne wnioski nominacyjne na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jacek Dobrzyński nie określił na razie, ile kolejnych nominacji zostanie przedstawionych prezydentowi. Szkoły będą gotowe, by od września wprowadzić obowiązkową edukację zdrowotną. Zapowiedziała to na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dodała, że już w czerwcu w związku z tym studia podyplomowe. Skończy prawie 600 nauczycieli, a kolejnych 600 e, później. Podkreślała też, że nie boi się sprzeciwu rodziców w sprawie edukacji zdrowotnej. Ta edukacja to jest rocznie około 30 godzin. Z tego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 Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym w klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej oraz przez dwa lata w szkołach ponadpodstawowych. Część dotycząca edukacji seksualnej będzie nieobowiązkowa. Rosja ponownie znalazła się pod amerykańskimi sankcjami, jak podają rosyjskie media niezależne. Minął 30-dniowy termin zawieszenia restrykcji. Na razie Kreml nie skomentował tych informacji. Stany Zjednoczone zawiesiły część sankcji nałożonych na rosyjskie firmy eksportujące gaz i ropę. Do portów przeznaczenia mogły także dopłynąć tankowce wiozące rosyjskie surowce energetyczne. Chodziło o wzmocnienie rynku paliwowego w okresie kryzysu wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie. Portal Meduza napisał, że amerykańskie sankcje znowu działają. Portal Polityko podał, powołując się na amerykańskich senatorów, że Rosja mogła w tym czasie zarobić ponad 4 miliardy dolarów. Polityko podkreśla również, że odwieszenie sankcji zostało dobrze przyjęte w Kijowie. Pełnomocnik prezydenta Ukrainy odpowiedzialny za sankcyjną politykę Władysław Łasiuk miał stwierdzić, że ograniczenie przychodów Rosji ze sprzedaży ropy i gazu jest kluczowym instrumentem przymuszenia Kremla do pokojowych negocjacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Regulacja rynku najmu krótkoterminowego jest niezbędna, przekonują władze Świnoujścia. W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy właśnie o najmie krótkoterminowym. Według jego zapisów samorządy miałyby prowadzić ewidencję lokali wynajmowanych turystom. Propozycje zmian były konsultowane z właścicielami apartamentów w Świnoujściu. Jak mówiła prezydent tego miasta Joanna Gatowska. i samorząd, i branża chcą ukrócenia szarej strefy.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 Projekt ustawy regulującej rynek najmu krótkoterminowego przygotowała Polska 2050. Prace nad swoim wariantem rozwiązań prowadzi też Ministerstwo Sportu i Turystyki. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale zdarzają się też przejaśnienia, zwłaszcza na zachodzie. Najchłodniej nad morzem, maksymalnie 11 stopni, najcieplej na zachodzie i na południu do 16. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 The uh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 Poprosiliśmy dyrektora innowacji w firmie Alap Laboratoria, Macieja Gnatowskiego. Zapytaliśmy go, jakie badania wykonujemy najczęściej. Myślę, że jesteśmy bardzo spójni w tych badaniach. Dominują pojedyncze badania w większości. Oczywiście królową tutaj badań pojedynczych jest morfologia. A potem klasyczny zestaw, czyli witamina D, TSH, lipidogram, ferytyna, glukoza i Badaniem oczu ogólne. Naprawdę z tych badań podstawowych możemy bardzo, bardzo dużo wyczytać, bez jakichś dużych inwestycji. Myślę, że jesteśmy w takim ciekawym momencie przejściowym, gdzie ten trend długowieczności i dbania o siebie rzeczywiście zaczyna przenikać do mas. Obserwowaliśmy to wcześniej i dalej obserwujemy, że większość pacjentów zgłasza się jednak reaktywnie. Czyli jest problem, lekarz zleca badania i dopiero się zgłaszamy. Ale dzięki tutaj trendom światowym i dzięki temu, że zaczynamy o siebie coraz bardziej dbać i zaczynamy myśleć o tym zdrowiu jako inwestycji. Mówił Maciej Gnatowski. I co państwo sądzą? Czekamy na państwa opinię pod numerem 22 i 7 trójek, także w formie mailowej. Porozmawiajmy małpa polskie, radio i na trójkowym Facebooku. Czy my, Polacy, badamy się profilaktycznie, czy gdy już zaczynamy chorować? Teraz zagramy na dobrym trójkowym poziomie i za chwilę, od, i za chwilę odbierzemy pierwsze telefony od państwa. Ten świat nikomu nic winien mm, To tylko ja żdom Proszę bądź blisko przy mnie mm, Bo ja i ty to schron Karmisz mnie cząsteczkami czasu Wróżę i odpowiem, że nie cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy.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 By kucham, kucham, kucham. To bardzo ziemskie by brać, to bardzo ziemskie, to bardzo ziemskie by dawać. Kucham, kucham, kucham. to ziemskie bardzo się bać.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 15 minut po godzinie 11. Czy my, Polacy, badamy się profilaktycznie, czy gdy już zaczynamy chorować, o to pytamy dziś Państwa? Takie pytanie kierujemy także do Pana Sławomira Zebląga. Dzień dobry, Panie Sławomirze. Dzień dobry. Chciałem powitać wszystkich szanownych Panów, a powiem Panu dlaczego. Z zawodu jestem tak karzem, mierzę w korporacji Belkongu. i powiem Państwu, że stwierdzam, że nie badamy się jako mężczyźni, mężczyźni jak i kobiety tak samo. A czego ten wniosek? Na 10 dróg, które ze mną jeżdżą samochodem, 8 były kobiety, które mężowie nie badali sobie prostaty i spali na prostaty. Wierzcie mi Państwo, po takiej analizie, sam poszedłem na badanie, kłopiłem na parę groszy, e, przebadać się można tylko z krwi. Naprawdę nie jest to nic strasznego, ale niestety u nas tak się dzieje, że dopiero jak mamy jakiś tam nad głową, dopiero się z nami coś dzieje, że zaczynamy się badać. A sam jestem człowiekiem, który urodził się w 81 roku i stwierdzam, że po 54 roku życia... To, to się gwarancja dla człowieka skończyła, bo od czego się nie ruszy, to ciągle to się nie tak. Dlatego profilaktyka, profilaktyka, pierwsza profilaktyka. Bardzo dziękuję panu dziękuję za ten pierwszy przytomny głos. 22,7 trójek, porozmawiajmy, małpa radio.pl Prosimy też reagować na trójkowym Facebooku. Przy naszym telefonie jest pan Krzysztof Storunia. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam. Proszę e, mówić. Ja mam, ja mam trochę inne zdanie niż przedmówca, tak? Nie ja akurat akurat taką, taką sytuację, że no też mam prawie 50 lat, tak? I, i postanowiłem właśnie skorzystać z swego czasu z badań. Było to rok temu, e, badałem się, fajnie morfologia wyszła. E, teraz co? Chciałem powtórzyć po prostu te badania. Okazało się, że lekarz mi nie wystawi zlecenia na, na badania, bo, bo twierdzi, że co roku to, to nie ma się po co badać. I, mhm. i, i zostałem odesłany z niczym, tak? Także to nie jest tak, że my się nie badamy, bo się badamy, tylko też czasami trafia się na takiego lekarza, który, no właśnie, twierdzi to, co twierdzi, tak? Ki tak ma dwa końce, tak jak powiedziała dzisiaj Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje audycję. Bardzo panu dziękujemy. Na trójkowym Facebooku mamy taką opinię, kobiety są mądre i działają przed kłopotem, a nie tak jak, a nie jak już jest pod górkę. Prosimy... Dzień dobry panie Stanisławie, 22,7 projekt pan Stanisław Żyrardowa się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie i całkowicie się zgadzam tutaj z ostatnią wypowiedzią pana redaktora, że kobiety są nieco mądrzejsze od facetów. Ja absolutnie zgadzam się z moim pierwszym przedmówcą, ponieważ zbyt późno poszedłem do lekarza, no i mam teraz bardzo, ale to bardzo poważny problem z prostatą. Na szczęście nie ma... Ingerencji na upad kostny i pozostałe narządy wewnętrzne, co jest ogromnym plusem. No Jestem pacjentem Instytutu Onkologii w Warszawie im. Marii Skłodowskiej i chciałem namówić wszystkich mężczyzn, facetów, żeby nawet już po roku 40 życia robili sobie badania PSA. To jest podstawa. I to, co mi się przytrafiło, zaczyna boleć na samym końcu. Ja na szczęście jestem jeszcze do uratowania, jak powiedział mi lekarz-onkolog, któremu bardzo dziękuję. I od 4 maja zaczynam radioterapię. Panowie, koledzy, przyjaciele, badajcie się, naprawdę nigdy nie jest za późno i można z najgorszym gościem nieproszonym w organizmie wygrać. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. My Pana także dużo zdrowia, Panie Stanisławie. 22,7 trójek, porozmawiajmy, małpa polskiej radio.pl i trójkowy Facebook. Przy naszym telefonie jest Pani Jacek Zulstyna. Dzień dobry, Panie Jacku. Dzień dobry, witam. Yy, odnośnie badań. Yy, no, ja po 50 roku życia postanowiłem zrobić kolonoskopię. Udało mi się, powiedzmy, wszystko jest ok. Ale większość badań jest u nas wykonywanych w tak godzinach pracy, czyli nie wiem, 7:15. Yy. No ciężko jest po prostu trafić. Jak ja jestem ciągle w trasie, no to zanim wrócę do na to, że tak powiem, mogę pocałować klamkę. To część rzeczy udało mi się załatwić popołudniami z prywatnego ubezpieczenia, znaczy z pracy. To, co mogłem załatwić, że tak powiem, po 16-17. Był rolo był proktolog, USG, jamy my brzusznej. No, no wszystko próbuję zrobić, co mogę, no ale tym dostępem do takiej publicznej służby zdrowia jest ciężko, że tak powiem, w ciągu dnia. Yeah. Bardzo... A już po weekendzie to w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? No bo to już jest wszystko pozamykane. Bardzo dziękuję za ten głos. Czy my Polacy badamy się profilaktycznie, czy gdy już zaczynamy chorować? Dużo męskich opinii czekamy także na głosy kobiet, które badają się zdecydowanie częściej i jak czytaliśmy tutaj na naszym trójkowym Facebooku, działają przed, chorobem, przed chorobą. Przy naszym telefonie jest pan Paweł z Wrocławia. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Ja chciałem zabrać głos, ponieważ jest w tej całej dyskusji moim zdaniem bardzo istotny, Szczegół. Jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, to na pewno jest to bardzo istotne, ale bardzo często ludzie jakby z nich rezygnują, bo po prostu może im się nie chce albo mają inne sprawy na głowie, co jest zrozumiałe, a stan służby zdrowia też jest jakby wiadomy, bo wiemy, że jakby ona nie jest idealna w Polsce, ale organizmy naszej, ludzi ogólnie dają też bardzo wiele sygnałów jeszcze zanim cokolwiek się zdarzy, tylko my często je jakby... Bagatelizujemy, tak jest. Tak, to jest uważam bardzo częsty problem, no bo żyjemy w czasach bardzo szybkich niestety i każdy z nas się spieszy gdzieś i w tym wszystkim zapominamy o tym, że no dostajemy bardzo wiele sygnałów, które niestety ignorujemy, no bo to jest częsta sytuacja, że ktoś na przykład macha ręką na coś, co go boli choć być może w konsekwencji za nawet kilka lat to się okaże coś bardziej poważnego no i to niestety moim zdaniem jest istotna przyczyna wielu problemów Bardzo panu dziękuję, rzeczywiście od dr Urszuli Zdanowicz świetnej ortopedki słyszałem to nieraz że bagatelizujemy sygnały płynące z naszego organizmu i zwłaszcza robią to panowie prosiłem żeby telefonowały do nas panie jest, panie jest z nami pani Agnieszka z Warszawy która badania funduje sobie na urodziny dzień dobry pani Agnieszko Dzień dobry, witam Państwa. Zachęcam e, Państwa, żeby sobie zrobić taki prezent na urodziny. Tak. E, I ja tak od lat robię, że jak się zbliżają moje urodziny, to zapisuję się i wszystkie sprawy kobiece sobie badam. Świetny pomysł. I, i, i nawet znajomi o tym wiedzą, więc je wspierają. Nawet jeżeli idę prywatnie, to właśnie e, po prostu uważam, że trzeba sobie dać taki dzień. I po prostu się przebadać. Dziękuję bardzo. Bardzo Pani, dziękujemy dużo zdrowia. Czy my Polacy badamy się profilak profilaktycznie, czy gdy już zaczynamy chorować na to pytanie? Odpowie Pani Monika z okolicy Rzeszowa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja mam 44 lata. Dwa lata temu został u mnie zdiagnozowany nowotwór szyjki macicy i dzięki właśnie temu, że dokonywałam tych badań to teraz żyję, więc chciałabym zaapelować do wszystkich, którzy się nie badają, żeby się nie bali, żeby szli się badać, bo no, tak jak mówię, ja tu teraz siedzę, jestem, żyję, więc można z tym dziadostwem wygrać, więc zachęcam wszystkie, nie tylko kobiety, ale też mężczyzn, żeby się profilaktycznie badali. Bardzo dziękuję Dziękuję za ten apel. Pani Janna Sternobrzegu, dzień dobry, Pani Janno. Dzień dobry. Chciałam e, oczywiście e, zachęcić do badań profilaktycznych, e, natomiast mam takie własne obserwacje, że e, nie da się tego zrobić e, tanio. E, ja raz w roku zabieram całą moją rodzinę na badania e, i zostawiam zazwyczaj w laboratorium e, minimum 700 zł od osoby. Są to pełne badania krwi i moczu. E, natomiast e, wiem, że niektóre jednostki medyczne prowadzą takie akcje profilaktyczne. Udało mi się w zeszłym roku na urodziny dostać prezent, mianowicie mamografię, którą y, zafundowała mi koleżanka. Zafundowała, ponieważ zapisała mnie do kolejki. Czekałam 5 godzin, ale zrobiłam to, warto było, wszystko jest dobrze. Szkoda tylko, że ten dostęp do bezpłatnych badań jest tak ograniczony i jak to mówi moja pani doktor rodzinna, y, pochwala to, co ja robię, ale sama nigdy by mi tego nie zleciła w takim zakresie, jaki bym chciała. Także musimy trochę sami inwestować we własne zdrowie, ale warto. Bardzo Pani dziękuję. Kolejny kobiecy głos, Pani Weronika z Wrocławia. A, a propos tego, że Panowie się nie badają, bo nie mają czasu? No tak, tak właśnie myślę, że to nie jest brak czasu, brak możliwości. To jest po prostu wymówka, żeby nie pójść, nie zrobić tych badań. Nie wiem, czy to jest strach, czy to jest czy coś innego, ale panowie, no jak nie dla siebie, to dla nas, dla kobiet się badajcie, bo, bo warto i nawet jeżeli to, tak jak Przedmuszczeni powiedziała, kosztuje 700 zł. Wiem, że Polacy to jest naród, który lubi kombinować, zawsze się znajdzie, obejście sytuacji, damy radę, więc róbcie to, panowie. Bardzo pani dziękuję, pani Weroniko, za ten głos. I jeszcze pan Michał z Warszawy. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry państwu. No to jak eee... z spadamy się profilaktycznie, czy gdy już zaczynamy chorować? Myślę, że większość z mężczyzn dopiero jak zaczyna chorować, no to też myślę, że ma takie podłoże trochę społeczne. Mężczyzna zawsze musi być ten silny i dbać o rodzinę, ale myślę, że to też jest trochę wina systemu, ponieważ kobieta ma jednego lekarza, ginekologa, do którego może pójść i nie musi mieć skierowania nawet do niego. Lekarz może zlecić dodatkowe badania, jak widzi, że coś jest potrzebne. Natomiast mężczyzna nie ma jednego takiego lekarza. Mało tego, najpierw musimy iść do lekarza ogólnego, wziąć skierowanie do jednego, drugiego, to trzeciego lekarza. Tak, tak. I, I to jakby przedłuża też czas. Ja mam 50 lat w tym roku skończę i od 40 roku życia dość regularnie się badam. Tam któryś z poprzedników mówił, że co roku, nie trzeba co roku, nie wszystkie badania co roku trzeba robić. Taką ogólną morfologię myślę, że można co roku, bo to jest pierwszy etap w ogóle diagnostyki, tak? A resztę badań, lekarz wie, co trzeba zrobić. Czasami możemy coś doczytać w internecie i poprosić o zlecenie, a nawet jeśli trzeba zapłacić za jakieś badanie 30 zł, to chyba to nie jest majątek. Też mi się tak, o zdrowie. tak jest, bardzo panu dziękuję. To był pan Michał z Warszawy, a teraz posłuchamy innego z panów, Macieja Agnatowskiego, naszego dzisiejszego eksperta, dyrektora innowacji w firmie Alap Laboratoria. Znów oddajemy mu głos. Zapytałem go, czy coś się zmieniło w ostatnich latach w kwestii tytułowej w naszej dzisiejszej audycji. Zaczynają się zgłaszać osoby, które chcą jakby wyprzedzać. Są zdrowe, chcą sprawdzić swój stan zdrowia. I, i zaczynają jakby wyprzedzać, co mogłoby się wydarzyć w przyszłości i chcą sprawdzić po prostu stan na dzisiaj, tak? Czyli bezobjawowo. Procentowo? Których jest więcej? No więcej, niestety jest dalej tych reaktywnych. Aczkolwiek to się zmienia dynamicznie. Jaka grupa ludzi najczęściej się bada? Kobiety, Mężczyzn... 25-50. Myślę, że kobiety są jednak dalej bardziej świadome. Mężczyźni biologicznie żyją krócej, z różnych względów i uwarunkowań biologicznych i myślę, też używek, bo powiedzmy sobie szczerze, że jednak mężczyźni częściej sięgają po używki, kobiety są dużo rozsądniejsze w tym wypadku, więc jakby to się tak rozkłada i też kobiety rządzą w, w domach. Jeśli chodzi o, o dbanie o zdrowie, czyli kobiety wysyłają mężczyzn bardziej na, na badania. Wręcz ich przeprowadzają. Czasami tak się zdarza. I co państwo sądzą? 22:7, trójek. Pani Ewa z rywnika jest przy naszym telefonie. Pani Ewo, czy pani też doprowadza jakiegoś mężczyznę z, ze swojego życia na, na, na badania? E, dzień dobry. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry słuchaczom. E, moja refleksja jest taka, że ja, tak jak powiedziałam wcześniej, e, w młodości boimy się igły, a w starszym wieku boimy się e, wyników. E, słuchając panów poprzednich rozmówców, doszłam do wniosku, że panowie, może tak inaczej, e, każdy z tych panów, jestem tego pewna, jak ktoś zastuka w samochodzie, to zaraz lecą do mechanika. A jeżeli chodzi o zdrowie, piętrzą problemy, bo tutaj, tak jak pan przedmówca powiedział, albo coś z lekarzami, albo z tym, ja uważam, że w dbanie o zdrowie nie powinno być żadnych przeszkód, bo to jest rzecz najważniejsza. Przecież wszyscy o tym wiemy, że my tego nie kupimy. Ja już akurat no nie muszę się martwić o bliskich, dlatego że mam dorosłego syna, który ma już też swoje dzieci. No ale przyznam się szczerze, że zawsze mu powtarzam, że nawet jeżeli mnie by się już coś stało, a jestem po sześćdziesiątce, no to już na pewno mniejszy jest ból, a on z powodu tego, że posiada dzieci jeszcze w wieku szkolnym, po prostu musi. Nawet nie dlatego, że chce, tylko musi dbać o siebie, nawet ze względu na ich dobro. Pani tak panie Wale, pani też musi o siebie dbać. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Przy naszym telefonie, przypominamy numer do nas 122 i 7 jest pani Anna Złodzi I pani, wypowiedź pani Anny będzie korespondowała z tym, co mówiła pani Wazrybnika a propos przeglądu technicznego. Halo? Tak, dzień dobry, dzień witam dobry. wszystkich. Tak, jestem już też emerytką szczęśliwą. Już dwa lata jestem na emeryturze, ale gdy skończyłam 50 lat, postanowiła właśnie robić sobie gruntowny przegląd techniczny, badania swojego organizmu, badania USG, prześwietlenia. Wyniki były książkowe, wręcz lekarz się dziwił w tym wieku, takie dobre wyniki, a mimo wszystko... Wysyłam sobie niestety nowotwór i może dzięki tej profilaktyce, do, do której namawiam wszystkich gorąco, mogę tu rozmawiać i to samo mój mąż się przestraszył i też zrobił sobie zdjętowne badania, także wszystko jest okej okay. i nam, namawiam wszystkich do profilaktyki. Ja jestem żywym tego przykładem, że e, można zapobiec w odpowiednim momencie i nie ma co tu narzekać na medycynę, że się długo czekać i tak dalej. Nie. Ja Poszłam z ulicy, ja nie znałam, znajomości, absolutnie, poszłam z ulicy do pierwszego hematologa, który na, od razu mnie skierował na badania profilaktyczne, PETY, i momentalnie to w przeciągu niecałego miesiąca miałam już wyniki i byłam pod opieką hematologa. Bardzo dziękuję, gorąco, gorąco za polecam taką profilaktykę. Pozdrawiam za wszystkich. My panią też, no, oczywiście, że namawiamy do profilaktyki. Czy pan Robert z Katowic y też do niej namawia? Czy pan się bada, panie Robercie, regularnie? Tak, badam się regularnie i chciałem zwrócić uwagę też na ogromny wpływ jak i ogromne znaczenie, jakie ma stan uzębienia na nasze zdrowie. I tutaj pan, panowie nie mają się czym chwalić. Wydaje mi się, że panie bardziej dbają o systematyczne wizyty u stomatologa. No i panowie też się nie wstydzą, nie wstydzą braku uzębienia po 50 więc namawiam, żeby po prostu zadbać również o wizyty u dentysty. Podpisuje się obydwoma rękoma, razem z profesorem Markiem Postułom na naszej antenie mówimy o długowieczności. Recepta profesora Postuły na długowieczność to aktywność fizyczna i regularne przeglądy jamy ustnej. Trzeba szczotkować zęby, robić to bardzo dokładnie, bo z tego robią się po prostu stany zapalne. Robi się stan zapalny ogólny organizmu. Podbija go właśnie zła higiena jamy ustnej. Teraz zagramy per potem wracamy do, do telefonów od państwa. Numer do nas to Trójek. też reagować na naszym trójkowym Facebooku. Mas já ia 22 i 7 trójek. To była grupa Pearl Jam w utworze The Fixer z albumu Backspacer z roku 2009. Natomiast my dziś pytamy Państwa o to, czy badamy się profilaktycznie, czy reaktywnie. Jak mówią fachowcy, czyli jak już wystąpią objawy chorobowe, numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Mail to porozmawiajmy małpopolskie Radio.pl. Prosimy też kontaktować się z nami na trójkowym Facebooku. Nasz numer telefonu wybrał Pan Arkady z gór. Dzień dobry, Panie Arkady. Dzień dobry panie redaktorze. Codnie chwalę pana i audycji, ale przede wszystkim słuchaczy, czyli nas, no mnie też w tym wypadku. Ale panie Ewa Zrybnika, jak i inni państwo powiedzieliście prawdę. Po prostu my idziemy z autem, jedziemy najczęściej z autem raz w roku, a sami z tobą nie. To taki kolokwializm, ale prawdziwy. Absolutnie jestem za tym, żebyśmy się nie bali. No bali, no cały czas, jak przychodzą do mnie też pacjenci, to cały czas jest ten syndrom bali. Oni się boją. My się boimy. A pan się Usłuchaj boi? A pan się boi? Pan się bada? Proszę pana, nie. Panie redaktorze, ja się badam i też się boję, jak każdy z nas. No tak. No i tyle, <grym> ale co to pan robi? Krzewmy to, krzewmy to. Tak jest. No, ja Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pan Janusz z Katowic. Pan Januszu, pan miał szczęście do lekarzy. Tak, tak, ja, ja sobie dzień dobry przede wszystkim. Ja sobie bardzo chwalę naszą służbę zdrowia, może to hmm. dziwnie by mi, ale w przychodni, do której uczęszczam, w ubiegłym roku zaproponowano mi uczestnictwo w tak zwanym IPOMIE, czyli indywidualnym programie opieki medycznej. Wszystko to się odbywa w ramach Funduszu Zdrowia mhm. i przeszedłem kompleksowe badania serca ciśnieniowe mam w planie, znaczy mam, odbyłem parę wizyt u pani dietetyk ustawiła mi odpowiednią dietę od tego czasu zrzuciłem 8 kg. Gratulujemy e żeń żyj się żyje, prawda? Oj, w wielu aspektach nie, i, I powiem tak, że y, czas szybko biegnie, a muszę zaznaczyć, że w tym roku osiągnę siedemdziesiątkę mm -hmm. y, i stwierdziłem, że jak najpóźniej chciałbym być problemem dla moich dzieci, w związku z tym muszę gwozić o siebie jakoś. I i zapisuje się regularnie co parę lat na, na na gastroskopię, kolonoskopię, nie boję się tych zabiegów i nie chcę robić tak jak moja świętej pamięci Dościoła, która powiedziała, że ona do lekarza nie pójdzie, bo lekarz jej znajdzie jakąś chorobę. No y tak, to znana opinia. Oczywiście tak, królująca w społeczeństwie. I mojej pani doktor przychodni, to ja mówię, że się obawiam, że trochę już jestem hipohondrykiem, bo tak często chodzę do lekarzy, że, że, że yy, może aż za często. Ale lepiej w tę stronę, panie Januszu, żeby... lepiej zdecydowanie w tę stronę. Chcemy wyeliminować wszystkie potencjalne choroby w wieku, niestety w jakim już się znalazłem. Bardzo panu dziękuję. To był pan Janusz z Katowic. Teraz posłuchamy pana Jacka Skielc, który będzie mówił o profilaktyce w kontekście chorób psychicznych. To prawda? Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć trzy razy, na no tak, badajmy się, jak najbardziej, nie bójmy się, się badajmy. Polecam jeszcze jedno badanie, ja z moją małżonką, Anią, od wielu, wielu dziesiątek lat stosujemy e, profilaktyczne badania wieczorne między sobą i to przynosi doskonały efekt e, na psychę, ale i też fizyczny, także polecam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Pan Janusz ze Stalowej Woli. Dzień dobry, Panie Janusz. 22 7 22,7, czy my Polacy badamy się profilaktycznie czy reaktywnie? Jak to jest z panem? Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. No, ja, ja mam trochę inne zdanie, bo słyszę tu różne głosy, ale nikt nie wspomniał o właścicielu życia, czyli o stwórcy. Nikt nie, nikt nie rozmawia, nie konsultuje się, a przecież Chrystus mówił, kołaczcie, a będzie otworzone. Więc ja słyszę o takich numerach, że ktoś ma nowotwór, nagle nowotwór odstępuje i nikt nie umie wytłumaczyć, dlaczego. No ile trzeba tych różańców? Ja tak myślę że chodzić do lekarza, tak jak tu woziłem jako taksówkarz, pana dyrektora szpitala Stalowej Woli osobiście mnie znał i mówi, żeby się bronić rękami i nogami od szpitala. Oczywiście już go nie ma, bo już jest w wieczności, bo mu samemu stwierdzili koledzy straszny w wielkości batona Snickersa nowotwór, który się rozszerzał, krzyczał na korytarzu i nie żyje. No ale pytanie, dlaczego, dla skąd to świeże? Nikt nie mówi o źródle, o jakimś świństwach, papierosach i ty, tego, a chodzić do lekarza po to tylko, żeby żeby nabijać kasę, bo tamten mówi, a jeszcze to, a jeszcze to znajdziemy, a jeszcze to, tak jak moja mama mówi, przychodzi do lekarza i my, lekarka mówi, pani Wando, gdzie pani była przez te trzy lata? No nie przychodziłam, bo chorowałam, mówi, i nie, nie, nie było wiedzieć. Nie, nie pomagają te leki? No nie pomagają, ciągle nowe im do śniadania leki, do obiadu leki, do kolacji leki. I co ją zabrało? No leki, leki, szpitale. Dziękujemy, ja, myślę, panie tak, tak podsumowując, tak? Pasowałoby zrobić taki program. Bo przecież stacje radiowe reklamowały szatański COVID. Ile ludzi teraz cierpi, ile ledwo oddycha, ile... ile Panie oddycha. Januszu, pani Januszu postawimy tu kropkę. Powiedzieć. Wszystkiego dobrego. Pan Marian ze Zgorzelca, 2027 Dzień dobry, Panie Marianie. Dzień dobry. Proszę Pana, były badania kolonoskopii. I dobrze, że wykorzystałem to. Wykryli mnie guza na ilicie grubym, Dwa polity. I naprawdę warto było zgłosić się tam do szpitala. Tak, tak a, a jeżeli chodzi o wyniki, to wyniki, ja mam 6-6, wyniki trzeba robić, bo wtedy człowiek jest świadomy, co, jest, co się dzieje. Nie? No PSA, PSA koniecznie. Super, to sobie w domu można zmierzyć. Cholesterol, no też koniecznie trzeba. Także tyle, no dziękuję. Bardzo panu dziękujemy za ten przytomny głos. 22 i 7 trojek i po raz ostatni dziś opinia ekspercka. Maciek Natowski, dyrektor innowacji w firmie ALAP Laboratoria. Zapytałem go o to, czy badania, te, które możemy sobie zrobić laboratoryjne, są na dziś drogie, czy wcale nie. Ja myślę, że tutaj rozsądna profilaktyka laboratoryjna nie jest droga. Tu zahaczając trochę też o temat badań komercyjnych, myślę, że warto podkreślić, że. Badania niekomercyjne są też szeroko dostępne w poz -ach. Mamy bardzo szeroki panel badań, które są refundowane przez nasze państwo. Aczkolwiek oczywiście, jeśli ktoś chce, chce wykonać badania ekstra, to myślę, że taki rozsądny koszyk to jest około 250 zł, co chyba w perspektywie roku... Nie jest jakimś wielkim wydatkiem i Mówimy tutaj. O rocznie, no raz na rok takie badania. Tak? Mówimy o raz na rok, no bo jakby zakładam, że też raz na rok możemy sobie sami zbadać to w POZ. Kto jest przeciw? Kto jest za? Czy my Polacy badamy się profilaktycznie czy gdy już zaczynamy chorować, to pytanie zadaje Panu Dariuszowi z Warszawy. Dzień dobry Panie Dariuszu. Dzień dobry. Więc tak, ja nie odczuwam potrzeby badania, przynajmniej na razie, chociaż już jestem emerytem, a mama, która jest jeszcze starsza, sporo ode mnie, namawia mnie ciągle na badania, ale ma sama w kalendarzu swoim, że tak powiem, tak już zapełniony badaniami, więc sarkastycznie do niej mówię, dobrze, pójdę na badania, jak mi odsta odstąpisz swoją kolejkę gdzieś. No, minę ma taką, jaką ma. Nie nie tęgą, to tak można powiedzieć. Druga rzecz, no staram się zdrowo, nie piję, nie palę i Szymy. tak. I następna rzecz jest taka, że czasami trzeba też podejść sceptycznie do wyników badań ze względu na to, że ja to śledzę na przestrzeni lat, że wiele norm dotyczących na przykład poziomu cukru, poziomu cholesterolu, ostatnio poziomu y, ciśnienia krwi, jest żonglowany. Zmieniają się co kilkanaście lat różne normy i to, co na przykład w mojej młodości czy średnim wieku było normą, to w tej chwili już jestem w stanie zagrożenia, aczkolwiek tego nie, nie odczuwam. I trzecia rzecz, taka porada. Pan tutaj dzwonił że kiedyś, niedawno, że ma prostatę, że szkoda, że tak późno ją że tak powiem, odkryto. I mam taką y, tutaj, no, jak gdyby poradę, czy jak gdyby y, wielu naturoterapeutów radzi mężczyznom, wiem, że od razu mówię, niepopularne będzie, y, siusiać na siedząco i uprawiać regularnie seks. I to są dwie rzeczy, które mogą, że tak powiem, opóźnić albo wręcz, y, no, nie dopuścić do prostaty. Bardzo panu dziękuję. Pan Jerzy z Grudziądza, z okolic Grudziądza, jest przy naszym telefonie. E, tak, witam wszystkich. E, ja znalazłem się w takiej sytuacji, że byłem zarejestrowany ponad rok temu do, e, do kolejnej wizyty u urologa w szpitalu Grudziąckim. Od wielu lat robię te badania, systematycznie co roku. No i w ubiegłym roku, e, w listopadzie dzwonię, żeby się upewnić, czy, czy rzeczywiście dojdzie do skutku ta wizyta. Się dowiaduje, że nie ma tej wizyty. Potem po, po mojej wielkiej prośbie pani stwierdziła, a pana wizyta została przesunięta o rok. Mhm. Gdybym nie przyzwonił, prawdopodobnie bym się nie dowiedział. I teraz jak wygląda to wszystko, co ci lekarze mówią, że badać się, badać się, badać się. W Grudziądzu badanie się urologiczne jest y, praktycznie zerowe. Rozumiem. No to rzeczywiście przykra informacja, pewnie nie tylko w, w Grudziądzu. Bardzo panią dziękuję za, za tę opinię. 22,7, czy my badamy my, my Polacy badamy się profilakty, profilaktycznie, czy gdy już zaczynamy chorować? Pan Grzegorz z Łasku zatelefonował do nas. Dzień dobry panie Grzegorzu. Witam, witam pana redaktora. No oczywiście jestem w tej, w tej słabszej stronie, czyli nie badam się, nie szukam. Dlaczego? Eee, dlaczego? Dlatego, że... Eee... Po pierwsze trudny dostęp, to, to, to jest każdy to chyba potwierdzi. Po drugie yy, wyszukiwanie sobie chorób nie jest moją jakby, ideą i, i nie, nie, nie bardzo mnie to... Yy, każdy dzień przeżyty uważam za, za sukces, a no, wyszukiwanie problemów niczemu ni nie służy. Yy, moje pytanie jest do pana redaktora, czy ten program stworzony jest sponsorowany przez kogoś, czy jest dla nas, dla ludzi, żeby coś mądrego usłyszeć. No jak pan słyszy, nie jest mówiąc umownie odżinglowany żadnymi sponsorami, także jest No do tak, ale to, co pan wyciął panu, który o szatańskim COVID-ie powiedział, że szybko pan zgasił, ale to nie jest ja, ja zbyt... Ja, ja go nie wyciąłem, ja go nie wyciąłem. Wie pan co, nie będziemy wchodzić w dyskusję o szczepionkach, bo tutaj to nie jest przedmiot dzisiejszej dyskusji, także serdecznie pana pozdrawiam. Przy By... naszym telefonie jest pan Karol Szamotu. Dzień dobry panie Karolu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę na właścicieli firm prywatnych, którzy niestety bardzo rzadko się badają. Jeżeli ktoś pracuje w jakiejś firmie państwowej czy gdzieś na etacie, ma obowiązek takich badań kontrolnych co roku. A właściwie ja jestem przedsiębiorcą od 35 lat i nigdy na to nie miałem czasu i to uważam za wielki błąd i naprawdę polecam badania, chociażby profilaktyczne. I jedna bardzo ważna rzecz to taki temat tabu wśród mężczyzn, badanie PSA, które naprawdę nie kosztuje wiele, bo taki koszt prywatny w laboratorium to jest od 30 do 50 zł. To PSA to oczywiście sprawa prostaty i to jest bardzo istotne. Mężczyźni się tego wstydzą, nie chcą o tym rozmawiać, a taka wizyta u urologa w wieku powyżej 50 lat jest po prostu niezbędna. A przy okazji, no jeśli jest problem z prostatą, to jest problem też z życiem seksualnym. A przy okazji uprawiania takich, takich zabaw, można przyopły sprawdzić też również stan, yy, stan piersi swojej partnerki, także same korzyści. Wszystkiego życzę słuchaczom i Państwu pozdrawiam. Dużo zdrowia, dużo zdrowia, panie Karalu. Osoby po 40 roku życia mogą korzystać z bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie. Przypominamy o tym to badania na NFZ i ten program obowiązuje do 30 obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku. Pakiet obejmuje m.in. morfologię, cholesterol, glukozę, próbę wątrobową kreatyninę i inne bardzo ważne i istotne badania. 227 i trójek. Znów apeluję o kobiece głosy. W pewnym momencie się pojawiły jeden po drugim. Teraz znów telefonują panowie, co oczywiście także nas cieszy. Pan Michał z okolic Opola. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem wrzucić taki kawałek do obrótka. Troszeczkę e, Piekowo. czterdzieści... postanowiłem sobie kolonoskopię i gastroskopię. Tak, właśnie. Zobaczymy co tam, co tam wygląda. No i strzał dziesiątkę. Okazało się, że jakieś e, polipki się już pokazały. E, pani, pani powiedziała, że miałem nosa. Bardzo się cieszę, że, że tak wyszło, ale zmierzam też do tego, że jemy coraz gorszej jakości jedzenie. I musimy się po prostu dla siebie badać. E, Panie Michale, o, to, to. bardzo mamy słabą jakość połączenia, bardzo muszę, muszę niestety panu podziękować za telefon. Pana, Pana, pan Eugeniusz z Pszczyny. Dzień dobry panie Eugeniuszu. Dzień dobry. Ja chciałem tylko odpowiedzieć tyle, że pytanie jest zasadnicze. Chcesz żyć albo nie chcesz żyć? No, Teraz rzeczywiście. Badanie PSA za parę groszy powoduje albo skierowanie na biopsję, albo nie i biopsja jest no, zabiegiem bolesnym, wiadomo. Są też biopsje dyfuzyjne, które a, kosztują 4000 bo nie są refundowane, ale to są wszystko tylko i wyłącznie pieniądze. Ja jestem po radykalnej prostatektomii tylko dlatego się udało, że to wcześniej został wykryty ten rak i, i, i po prostu nie ma oczekiwania na zabieg robotyczny. Miesiąc to nie jest termin. Panowie... Badać się, robić, jeżeli chcesz żyć, bo naprawdę nie ma na co czekać. Tak jest, dziękuję panie Eugeniuszu za ten głos. Pani Agnieszka z goszczy. wybrała numer telefonu 227 Podobno gdyby nie profilaktyka, to by do nas pani już nie telefonowała, to prawda? Dzień dobry, tak zgadza się, to prawda. Gdyby nie profilaktyka i regularne wizyty u ginekologa, to mogłoby mnie teraz już nie być, ponieważ został wykryty u mnie rak jajnika, został wykryty na tak wczesnym stadium, że udało mi się uniknąć chemioterapii, dlatego namawiam... Jeszcze raz namówiłam do leczenia, cały czas również, e, przepraszam, do badania, e, namawiam również swojego męża i tutaj taki dodatkowy głos, e, że faktycznie panów namówić do badań jest e, o wiele trudniej, ale absolutnie nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Trzeba brać ich za zakończyć i prowadzić po prostu na badania. <śmiech> tak, Prawda? oczywiście, tak się staram robić. Trzeba, trzeba tak z nimi robić. Bardzo Pani dziękuję. Kolejny kobiecy głos. Cieszę się, że kobiety zaczęły telefonować po moim apelu. Pani Monika Zolkusza. Dzień dobry Pani Moniko. Dzień dobry, ja chciałam zabrać głos jako przedstawicielka służby zdrowia, jestem pielęgniarką, mhm. pracuję w szpitalu w Krakowie, co prawda na oddziale ratunkowym, więc jakby troszeczkę profilaktyka, ale chciałam zaznaczyć właśnie, że mnóstwo pacjentów się do nas zgłasza, takich świadomych pacjentów, którzy już właśnie skorzystali z tej profilaktyki, byli u lekarza pierwszego kontaktu, tam po zrobieniu profilaktycznych badań wychwycono pewne rzeczy, i lekarze kierują tych pacjentów do nas praktycznie z jakimiś problemami wyspeconymi tak na... na to na szybko, na już. Na wczesnym gie, etapie. Ter, tak, tak gdzie terminy do poradni faktycznie są odległe, natomiast tutaj jakby na oddziale ratunkowym możemy m, takiego pacjenta e, zbadać. Pani Moniko, czyli, czyli z Pani doświadczenia zawodowego wynika, że ten trend się zmienia, że jednak zaczynamy tak. badać się szybciej, że Panowie też robią tak. to częściej i szybciej, tak? Tak, dbamy o oczy. Pacjenci przychodzą, e, przechodzą operacje zaćmy, jaskry. Kiedyś to było raczej tylko korygowane okularami, teraz chcą chodzić bez okularów, chcą być zdrowi, chcą być w pełni tacy funkcjonalni i, I cieszyć prostu... się życiem. Tak, tak. Wydaje mi się, że poszło to jednak do przodu, aczkolwiek duża rola lekarza rodzinnego też by się przydała, żeby tutaj troszeczkę jeszcze popracować, żeby ten lekarz nie odpowiadał pacjentowi, który był rok wcześniej i prosił o skierowanie na badania profilaktyczne, żeby nie odpowiadał, że jest za młody na pewne rzeczy bo choroby też się przytrafiają młodym osobom. To jest bardzo ważne. Bardzo pani dziękuję. Pani, to była pani Monika z a teraz posłuchamy pani Ewy z Podkarpacia. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. Najpierw powiem, że ja troszkę panów, stanę z panów obronie, bo ja też nie lubię chodzić do lekarza. No tak. To... Ale, ale, ale. Niestety ludzie sami sobie psują zdrowie, na przykład śmieciowym, niezdrowym jedzeniem, słodyczami, fast foodami, nie mówiąc już o papierosach czy alkoholu. No, i niestety zanieczyszczone powietrze też robi swoje. Oczywiście. Gdybyśmy nie robili tych złych rzeczy, gdybyśmy zadbali o środowisko i o powietrze, to my, byśmy po prostu mniej chorowali. To wszystko, dziękuję. Bardzo Pani dziękuję, ma Pani rzeczywiście rację. Pan Marek z Lubomierza, Panie Marku, jak jest z Panem? Czy Pan się Dzień bada pan, profilaktycznie? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę mówić. Tak, więc z Lubomierza, takie moje doświadczenie, 133 kilo w sierpniu, teraz 105, a może nawet mniej, bo się parę dni już nie ważyłem. Zmiana żywienia, zmienia, zmiana jedzenia, wycofanie cukru całkowicie, nawadnianie, wysypianie się, to są rzeczy, które pomagają odsunąć na przykład insulinooporność w moim przypadku, czy cukrzycę, jak lekarz twierdzi, że mam cukrzycę już ja tego nie mam, także jest to bardzo ważne, żeby myśleć co się je, rzeczywiście te fast foody, te wszystkie rzeczy, cukry węglowodany, to wszystko niesamowicie szkodzi i niesamowicie obciąża organizm, także profilaktyka, myślę, że to tak trzeba nazwać no a te badania y, profilaktyczne bezpośrednio też myślę uratowały mi życie bo w październiku stwierdzono u mnie nowotwór y, którego mi na szczęście zoperowano w jelicie grubym i teraz y, już go nie mam nie ma żadnych przerzutów porządku. świetnie, okay, tak, świetnie tak, bardzo naprawdę Dużo... myślę co się je i profilaktykę stosować tak jest, bardzo panu dziękuję pan Krzysztof Zdarłowa, dzień dobry panie Krzysztofie halo, halo, słyszymy się nie słyszymy się z panem Krzysztofem, ale wydaje mi się, że przy naszym telefonie jest pan Maciej Zbytgoszczy, młody lekarz Zbytgoszczy. Dzień dobry panie Macieju. Dzień dobry. Ja chciałem wszystkich serdecznie zachęcić do korzystania z programu Moje Zdrowie. To jest właśnie program profilaktyczny, który jest dostępny dla pacjentów powyżej 20 roku życia. I w ramach niego można darmowo zrobić bardzo dużą część badań. E, wiem, że niewielu pacjentów o tym wie, często kiedy proponuję pacjentom wykonanie takiego badania są zaskoczeni. E, myślę, że, że warto się badać i w ramach tego programu można zrobić szeroki pakiet badań i dalej być pokierowanym, jeżeli wyjdzie jakakolwiek nieprawidłowość w nich. I to będzie najlepsza puenta w naszej dzisiejszej audycji. Bardzo panu serdecznie dziękuję, panie Macieju. Agnieszka dziękuję Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska, Piotr Łody i Krzysztof Łuniewski. Bardzo serdecznie dziękujemy za ostatnią godzinę i mówimy do usłyszenia. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Until you sacrifice it all, all. You won't get to taste it with your face against the wall, wall, wall. Get up and mid show the power trapped within Do just what you want to and I'll stand up Społeczne. I teraz patrz najpierw kozujesz, potem podajesz dokładnie tak. Jej, udało się pięknie, teraz jeszcze raz. Telefon okrada z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w media eksperta nie ma.